gdy na Dniu Kukurydzy w Lubaniu wykładowca, pan doktor Marcin Gołębiewski, wspomniał te zmasakrowane wątroby u krów, które właściwie przypominają bardziej wątrobę z marskością u wieloletniego alkoholika. Skojarzyło mi się momentalnie, że co po niektórzy planują już eksperymenty, żeby do paszy dodawać ostropest, który jak wiadomo ma dobroczynne działanie dla każdej wątroby, nie tylko człowieka, a przecież również krowy. Ale i druga refleksja, czy te wątroby w tak katastrofalnym stanie, czy to jest cena za bardzo wysoką wydajność mleczną, czy może da się tego w jakiś sposób uniknąć, zachowując tą wysoką wydajność? Myślę, że tak jak w przypadku wielu, wielu schorzeń jest uwarunkowanie genetyczne i obserwujemy, że w przypadku niektórych linii krów, nawet w tej samej rasie, mamy na przykład myśli krowy chrosztyńsko-fryzyjskie, to są najbardziej popularne i jednocześnie wydajne, no to one są jednocześnie bardziej predyscynowane niż inne rasy do wystąpienia tych zaburzeń, co oznacza, że tylko w pewnym stopniu genetyka wpływa na nie, a w wielu przypadkach jest kształtowana środowiskowo. jak środowiskowo, to znaczy, że mamy na niej wpływ. No i niewątpliwie duże znaczenie w przypadku chorób metabolicznych, chorób odpokarmowych ma właściwe żywienie i zarządzanie całym procesem żywienia już od etapu przygotowania i zaplanowania paszy aż na sposobie i właściwym procesie jej konserwacji poprzez podawanie w określonych proporcjach. Stąd też e, oczywiście musimy wybierać zwierzęta. Podsumowując, musimy wybierać zwierzęta, które są genetycznie mniej predestynowane I w wielu przypadkach taki wybór już jest, bo na przykład pojawia się w indeksach hodowlanych informacja na temat skłonności do wystąpienia chorób metabolicznych u córek danego buchaja i to już jest element, który możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia. No to jest, konkret, to jest bardzo konkretny konkret. To jest, to, jest, to jest taka wskazówka moja, którą trzeba zwrócić uwagę. No, druga sprawa, no, to ta strona środowiskowa. No i tutaj możemy bardzo wiele zrobić. No, zastanówmy się, czym jest spowodowany taki stan. Jest, mieliśmy taki grant, w którym badaliśmy właśnie wpływ stanu, statusu metabolicznego krów na jakość produktu mlecznego. No i niektóre krowy po prostu w międzyczasie, w czasie doświadczenia normalnie w młode krowy pierwiastki schodziło i mieliśmy możliwość wykonania sekcji zwłoki rzeczywiście już u pierwiastek, czyli krów 2,5 przed 3 rokiem życia no rzeczywiście wyglądała ta, bardziej przypominała ta wątroba, wątroba alkoholika z marskością wątroby niż taką, jaką by należało się spodziewać, że będzie no i wówczas co zrobić środowiskowo przede wszystkim spróbować nie otłuszczać zwierząt Jednym z głównych motorów, którym powoduje problemy i u ludzi również ale i u krów jest syndrom stłuszczonej wątroby, który jest obecnie trochę jak gdyby wiąże się mocno z mocno sketozą i to polega na tym, że po prostu krowy mają otłuszczone wątroby, powodują, że mikrocyrkulacja krwi w takim naczyniu jest mocno zmniejszona, a Takim widocznym elementem jest zmiana barwy, z takiej ciemnobrunatnej, zdrowej na, na właśnie pomarańczową, która jest spowodowana przez tkankę tłuszczową, która tam bytuje i zalegające również metabolity, które mają uchodzić niejako z wątroby, wyprowadzając z niej wszystkie toksyny. W związku z tym, jeżeli mikrokrążenie wątrobowe jest zaburzone i jest histologicznie zmieniona tkanka, no wówczas dochodzi do dysfunkcji i ona prowadzi do właśnie takich następstw. W związku z tym to żywienie na dużym stopniu ogólnienia właściwe może ograniczać wystąpienie tych schorzeń. Mam tu na myśli adekwatne żywienie w ogóle, bilansowanie energetyczne dawki pokarmowej. Energia u krów mlecznych jest czymś, co jest trudnym do osiągnięcia w szczytowej momencie laktacji elementem, ale należy nie zapominać również, że ten efekt zdrowotny osiągany w tym momencie, gdzie zdawałoby się, nie należy na tą krowę patrzeć tak intensywnie, bo nie daje mleka w okresie zasuszenia i w okresie tuż przed zasuszeniem, a tak naprawdę to są elementy newralgiczne, w których wprowadzenie krowy we właściwym stanie otłuszczenia, czyli niezbyt mocno otłuszczone, ocenia się tą kondycję w skali BCS 1 do 5, ona powinna nie przekraczać 3,5 w tym momencie, będzie warunkować właśnie ryzyko wystąpienia chorób wątroby wydzieleniu i jednocześnie ryzyko schorzeń, które, które będą z tego wynikały. Tych najbardziej popularnych, a przecież co piąta krowa w Polsce, brakowana jest tytułu ketozy. Jeśli chodzi o bilansowanie, no znowu, teoretycznie wszyscy wiedzą, jak sobie z tym poradzić, ale mało kto bierze kalkulator i tak to sobie precyzyjnie obliczy, w jakiej fazie ile powinno się tego dać, do czego zachęcamy przecież, wspólnie z Panem tak. Doktorem, ale proszę powiedzieć, drugi element to jest przecież jakość tej paszy. No, kiszonka potrafi pozostawiać bardzo wiele do życzenia, w zależności od tego, w jaki sposób została sporządzona, jak sieczkarnia pracowała, czy zostało rzeczywiście powietrze wypchnięte, w jakim momencie została zebrana. Cały czas tutaj mamy przecież te 35%, tak, tak. ale może ktoś zebrał za wcześnie, może za późno, bo akurat firma usługowa tak, tak mogła. Panie doktorze, jakie innowacje, jeśli chodzi o produkcję kiszonki, co jeszcze można zrobić, aby dziś była lepsza niż wczoraj, żebyśmy jutro zrobili ją lepszą niż robimy dziś. Zdecydowanie, tak naprawdę można by było połączyć te nasze dwa wątki chorób wątroby przez taki wspólny most, który jak gdyby wiąże się z jakością pasz w ogóle, a mianowicie... Z chociażby sprawę mikrobiologicznych zanieczyszczeń w paszy i wtórnych metabolitów, czyli mykotoksyn. No i tutaj mamy już jakość paszy, ta jakość mikrobiologiczną, o której bardzo często zapominamy, koncentrując się bardzo mocno na tej wartości pokarmowej, no ale nie ma nic bardziej mylnego niż to, że mamy dobrej wartości pokarmowej kiszonka, która się nie nadaje do wykorzystania z punktu widzenia mikrobiologicznego i porażenia grzybami. No i tu wracamy właśnie do tego. Dzisiaj jesteśmy na dniach kukurydzy i, i warto powiedzieć o tej kiszonce z kukurydzy i przygotować że tak naprawdę proces produkcji dobrej jakości paszy gdzieś na końcu tego systemu zaczyna się praktycznie kilka miesięcy wcześniej. I rolnicy też popełniają taki błąd, że w tym pędzie swojej pracy i natłoku, co nie jest zdumiewające, zapominają o pewnych niuansach, które wykonywali na tych wczesnych etapach, czyli agrotechnicznych, wyborze odmiany, przygotowaniu, ochronie właściwej tej kukurydzy i nie wiążą z tym, że na końcu mają taki produkt, który nie do końca ich satysfakcjonuje. I ponieważ nie robią takiego rachunku podsumowującego przemyśleń, co zrobili i nie dyskutują to na forum z innych, którzy pozwoli im wyłapać te niuanse, które mogły to warunkować, w rezultacie czasami powtarzają błędy rokrocznie, mając ten sam problem. A najgorszy błąd to jest ten, który powtarzamy, ale chciałabym tutaj pańską uwagę przypiąć do elementu, który zwrócił moją z kolei uwagę, mianowicie do tych sieczkarni, które działają troszeczkę inaczej, nie z dwoma zwykłymi bębnami, tylko jeszcze z bębnami, które względem siebie się przesuwają. Ma to wpływ na jakość tej paszy. Jaki? Na czym polega ta innowacja? No oczywiście postęp jest bardzo bardzo dużo, nie tylko w różnych środkach chemicznych, które towarzyszą tutaj czy to z jednej strony w do środkach dożywienia zwierząt, czy też wspomagających procesy konserwacji tych pasz, ale również w samym sposobie przygotowania. Ja miałem kontakt z taką nową technologią przygotowania kiszonki z kukurydzy z całych roślin, hejlicz się nazywa i polega to na tym, że krowy otrzymują bardziej strukturalną, czyli paszę o średnio większej długości dźbuła niż to wynikałoby z dotychczasowych doświadczeń, bez niekorzystnego wpływu na jej strawność. Polega to na tym, że po prostu ściana komórkowa tych poszatkowanych roślin kukurydzy i ziarno jest nie tylko gniecione, ale roz rozcierane w czasie procesu pozyskiwania. Dzięki temu korzystny efekt uzyskujemy taki, że krowa jest przeżywaczem mając dłuższą strukturę dźbuła Dłużej przeżuwa pasze, co zapobiega kwasicy i innym tam schorzeniom metabolicznym i pozwala jej fizjologicznie odżywiać się, ale z drugiej strony jest to bez straty dla strawności tego, co tak szybko przechodzi przez jej przewód pokarmowy. I, i, i doświadczenia, które robiono z tą technologią na początku w Stanach Zjednoczonych, no są bardzo obiecujące, bo efekt nawet lekko zwiększonej produkcyjności przy dużo lepszym stanie zdrowotnym, jeżeli chodzi o ryzyko wystąpienia kwasicy wystąpił. No i trzeba to śledzić i czasami wybierać technologię, która, która nie tylko jest nowa, innowatorska i przez to atrakcyjna, ale rzeczywiście coś nowego wnosi dla, dla jakości tej paszy na końcu. I tak w tym wypadku tak jest. A zawsze jako dodatek można też pomyśleć o wspomnianym na początku naszej rozmowy o stropeście. Tak, typu, badania to, trwają, co badania... pan o tym myśli? Oczywiście ostropest i te inne substancje, które obecnie e, mają stanowić alternatywę dla e, chemioterapeutyków, ogólnie rzecz mówiąc, jest centrum zainteresowania naukowym w wszystkich gatunków, no bo e, przy wysokiej wydajności zwierząt i wysokich potrzebach tych zwierząt musimy e, wykluczać. To, co powoduje problemy, czyli chociażby popularne antybiotyki i związana z nim antybiotykooporność. I teraz jedną z ścieżek jest stosowanie takich substancji, które naturalnie występują w przyrodzie i stosowane są u innych gatunków, do estropez do takich należy, jak również wykorzystywanie innych technologii, jak na przykład nanotechnologii przy zwalczaniu stanów zapalnych wywołanych mastitami, czy biologicznych środków, czyli skierowaniu na przykład bakteriofagów przeciwko bakteriom, które powodują jakieś schorzenia u zwierząt odpowiednio zaprogramowane mogą stanowić naturalne, biologicznie uzasadnione od wieków był wyścig zbrojeń pomiędzy bakteriami, bakteriofagiami, czyli wirusami bakteryjnymi, które można zaprząć do takich działań. To są nowatorskie metody i na nich na przykład nawet na, na, na poziomie medycyny ludzkiej się dopiero pracuje i niewiele jest rejestracji, aczkolwiek badania naszych jednostek w naszej szkole i, i wielu innych właśnie w tym kierunku idą. Muszę powiedzieć, że diabeł zawsze twi w szczegółach i bardzo trudne są metodycznie do przeprowadzenia, takie wyniki, bo nieraz dochodzimy do, do, do, mylnych, do mylnych wniosków końcowych ze względu na fakt trudności porównywania osobników między sami, bo niestety indywidualna zmienność jest bardzo duża i takie doświadczenia by musiały być przeprowadzone być na bardzo do dużej liczbie zwierząt, a w związku z tym musiały być bardzo drugie. To te, które są które ja znam obecnie, które są przeprowadzone są pozytywnie, że jest pewien efekt, ale on jest na granicy istotnego efektu, to znaczy tendencja jest właściwa, natomiast o takim jakimś efekcie czytelnym statystycznie wnioskowaniu, które by pozwoliło nam stwierdzić tak, jest taki efekt albo inny, no już trudniej o to mówić, ponieważ właśnie przeszkodą jest ta duża zmienność reakcji zwierząt na te, na te środki, no ale myślę, że to jest generalnie dobra tendencja, bo należy najpierw naturalne metody wszystkie sprawdzić, nim przejdziemy do chemicznych związków, które wiadomo, później dla konsumentów ostatecznych, czyli tych, którzy lubią szklankę mleka albo dobry stek wołowy, no mogą być e, również mieć wpływ na jego zdrowie, więc, więc to jest bardzo ważna oporność bakterii jest potężna i już w przypadku, na przykład stanów zapalnych ugrów mlecznych, hodowcy bardzo często do mnie dzwonią, stosując i jeszcze nie wychodząc z karencji po jednym antybiotyku, stan zapalny wraca i, i trzeba po prostu stosować jakieś różne kombinacje e, różnych środków i nieraz rokowania są e, słabe no i efekty też niezbyt dobre. Także to rzeczywiście rzeczywiście należy zrobić wszystko, aby tak naprawdę zapobiec eskalacji problemu, a nie później z nim walczyć. Tak samo podobnie jak w przypadku tych wątrób, to musimy zapobiec, jeżeli mamy status stokrów krów i mamy jakieś 4-5 przypadków tego schorzenia, uznajemy to, że indywidualne skłonności tych zwierząt i nawet ekonomicznie nieuzasadnione jest podjęcie jakiegokolwiek działania. Natomiast jeżeli w przypadku chorób metabolicznych y, zbliżamy się do 10 i wyżej sztuk, to znaczy, że te, te wystąpienie tych schorzeń już przegrodziło ekonomiczny próg szkodliwości, dosłownie taki sam, jak w agrotechnice z agrofagami mamy i należy podjąć działania ograniczające to ryzyko, bo inaczej będziemy nieefektywnie ekonomicznie produkować tego.